mi komu de kake Naruto. Sakura. Warto było uczyć się genjutsu podczas treningu przed egzaminem na genina. Masz do tego niewątpliwy talent. Uwolnij genjutsu i obudź Naruto i Shikamaru. Naruto będzie zachwycony. Nareszcie dostanie misję do wykonania. Jaką misję? Będziecie musieli być ostrożni. To pierwsza misja rangi A od czasu Krainy Fary. Wioska w opałach. Misja rangi A. a! Ale Sensei! Nie rozumiem tego. Trwa bitwa, a my mamy wyruszać na jakąś misję? Sasuke ściga garę i pozostałych ninja piasku. Co? Sakura. Uwolnij Genjutsu, obudź Naruto i Shikamaru i udajcie się w Sasuke. Nie podoba mi się ta dziwna czakra. Ale czy nie powinniśmy zabrać ze sobą także Ino i Chojiego? Nie mamy czasu, żeby ich budzić. To by było zbyt ryzykowne. W wiosce jest pełno ninja dźwięku i piasku. Poza tym gdy drużyna liczy więcej niż czterech shinobich, to automatycznie traci na efektywności i zdecydowanie łatwiej ją namierzyć. Ale przecież wiesz o tym z zajęć spatrolowania. Oczywiście. Powiedziałeś więcej niż czterech shinobich, czyli idziesz z nami, tak? Nie. Muszę zostać tutaj. Jutsu przywołania! Pakun wytropi Sasuke po jego zapachu. Zaraz, mówisz serio? Czwarty członek drużyny to szczeniak? Dobra, posłuchaj dziewczynko. Jak śmiesz nazywać mnie słodziutkim szczeniakiem? Przecież nie powiedziałam, że jest słodziutki. Już czas. Sakura, a teraz uwolnij Genjutsu. <głos> Co tu się dzieje? Sakura? Ach, A Później ci wyjaśnię, nie wstawaj! Shikamaru, przecież ty wcale nie śpisz! Ty też uwolniłeś Genjutsu, oszustw! Czego cały czas udawałeś mi przytomnego? Nie chciałem się w to mieszać. Po prostu daj mi spokój. Sasuke mnie nie obchodzi. A! A! A! Co się dzieje? Za tobą! Szybki jesteś. Szybki, a także silny. Gai-sensei! A teraz posłuchajcie mnie uważnie. Kiedy skończę mówić, wyjdziecie przez ten otwór. Odnajdziecie sasukę i powstrzymacie go. Następnie w bezpiecznym miejscu poczekacie na kolejne rozkazy. Czy coś się stało, Sasuke? Po drodze wszystko ci opowiem. Ruszamy! A! Dlaczego ja? To beznadzieja. Słuchaj, Marudo. Ha? Jeśli dasz z siebie wszystko i ta misja się powiedzie, to pozwolę ci dotknąć moich łap, więc przestań narzekać. Co? Słuchaj. Są bardzo mięciutkie. Że... co? Nikogo to nigdy nie interesuje. Ale moje łapki są naprawdę wyjątkowe. Nieważne, chodźmy już. Uważasz, że dadzą sobie radę? Tak, jestem pewien. Pakun będzie ich chronił. Pod warunkiem, że za bardzo się nie oddali. sądziłem, że ponownie zmierzę się z tobą w walce. Tę barierę można zniszczyć tylko od wewnątrz. Gdyby Lord Hokage pozbył się jednego z ninja dźwięku, to moglibyśmy pomóc. Dobra, czas brać się do roboty. Potrzebujemy drugiej bariery wewnątrz. Racja! Wygląda na to, że łatwo się stąd nie wydostanę. Jasne, że nie będzie łatwo. Dobrze cię znam. Nie byłbyś zadowolony, gdyby ktoś ci teraz przeszkodził w walce, prawda? <śmiech> <śmiech> Tuka ninja, tachówkowy shuriken. To będzie proste! Uderzenie węża cienia! Ah! Używając tak słabej techniki, nigdy mnie nie pokonasz, Sarutobi Sensei. Ha. Jutsu zamiany! Styl Ziemi – błotnista rzeka! To wszystko, na co cię stać? Chciałbyś! Styl Ziemi – bomba smoka ziemi! Bomba smoka ognia! Połączył style ognia i ziemi! Brawo, Lordzie Hokage! Przestań ze mną pogrywać Orochimaru. <śmiech> no dobrze. Niedocenianie moich możliwości to przejaw głupoty. Ach. O, nie złość się na mnie. Powinieneś się cieszyć, w końcu byłem trudnym uczniem, prawda? Sarutobi Sensei. <śmiech> Oni wrócą. Nie, ciekawe, Ale no Po co my tu w ogóle siedzimy? Oj. Dokąd poszli wszyscy nauczyciele? To wolałby Wolałbym coś uczyć się jutsu, niż tu siedzieć Wszyscy nauczyciele zostawili Aha, swoich nody. uczniów w klasach. No i, można czekać. no i wciąż widać ten dym. Unosi się w okolicy areny. Hmm? Spójrzcie, z tamtej strony też widać dym. Ciekawe, co takiego się dzieje. Tak, to wszystko jest dosyć dziwne. A... To co mamy tu to bezczynnie bez sensu. siedzieć? W ten sposób niczego się nie nauczymy. Normalnie porażka. Środek lekcji, a nauczyciel sobie tak po prostu wychodzi bez słowa. Siedzimy tu całą wieczność. Tak, I ruka Sensei powinien już dawno wrócić. Prawda, Konohamaru? pogoda na piłkę, a my się tu kisimy. Nie znoszę bezczynnie siedzieć. Nie mogliby nas już zwolnić. No, hamaru. A, o? E. Tylko nie to. E? Mama dopiero co mi ją kupiła. Spokojnie, przecież mogę ci pożyczyć moją kredkę. Nie chcę twojej! Moja była wyjątkowa. Nikt nie ma takiego koloru. Ale pech. E. Naruto i reszta są już w drodze, by powstrzymać Sasuke Te brzdące? Ha! Nieważne, ilu geninów będzie go szukało I tak go nie znajdą e? Z takimi umiejętnościami ten dzieciak nic nie wskóra Chyba zbyt wysoko go oceniasz Zobaczymy Hmm. Właśnie dostaliśmy informację, że jednostki wroga wkroczyły do wioski W takim razie nie mamy wyboru, musimy natychmiast ewakuować uczniów Tak, ale należy zrobić to w taki sposób, żeby nie wywołać paniki Racja, posłuchajcie, zrobimy tak, powiemy im, że to próbna ewakuacja Uważasz, że już pora zakończyć te nasze podchody? W końcu już dawno z tego wyrośliśmy. Hmm. oczywiście masz rację. Przewidziałeś to? To, że jesteś stary nie oznacza, że potraktuję cię ulgowo Wcale na to nie liczę Jeśli twoje jutsu okaże się zbyt słabe, niestety będę musiał cię wysłać do Akademii Mam nadzieję, że chociaż trochę się postarasz O! Ile czakry! Jest jej tak wiele, że powietrze stało się cięższe. Czuję, jak mnie przytłacza! Cieniste shuriken! Plon jutsu. jutsu! przywołania! Ożywienie! Ta technika! Pierwszy! Jutsu przywołania użyte jako tarcza. On przecież przywołał i drugi. Za wszelką cenę muszę go powstrzymać. I trzeci. Nie do końca mi się udało. Ale cóż, to bez znaczenia. Wygląda na to, że powstrzymałem trzeciego. Teraz czeka mnie trudne zadanie. Nie mogę uwierzyć, że przywołał dwóch Nie Niemożliwe! Przecież to są... kto? To. Ha, I co teraz zrobisz, Sarutobi-sensei? Masz pomysł? Ha, lordzie, trzeci Hokage! Posłuchajcie! Teraz wszyscy pójdziecie za mną! To za beznadziejny dzień. Najpierw zostajemy sami, potem łamie się moja kredka, a teraz to. Nie lubię takich ćwiczeń. Już siedzenie w klasie bez nauczyciela było lepsze. Konohamaru jest jakiś małomówny. Ciekawe, co się stało. Wiem. O! Powinniśmy teraz mieć zajęcia. A oni przeprowadzają próbną ewakuację. Coś mi tu wyraźnie nie gra. Dobrze, ustawcie się w szeregu. To spojrzenie i ruki senseja. Jestem pewien, że coś jest nie tak. No i jeszcze. to coś. Posłuchajcie, zabraniam Wam się stąd oddalać, zrozumiano? Eee. Zastanawiam mnie ta tęcza. Już kiedyś widziałem podobną. to dziwna tęcza? To nie jest zwykła tęcza Widzę, że lubisz tęcze, prawda? <śmiech> A kto nie lubi? Ale jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tak cudownej Rozumiem, chłopcze Tęcze są piękne, to prawda Lecz niegdyś symbolizowały węża Mówi się, że są zwiastunem nadciągającego zła Coś tak ładnego? Tam to niemożliwe, staruszku! <śpiewanie> <śpiewanie> Ten czas symbolizuje węża. Co tu się do licha dzieje? Upłynęło wiele czasu, Saru. O, to ty! Ale się postarzałeś, Sarutowi. Naprawdę nigdy bym nie przypuszczał, że będą zmuszony stanąć do walki z moimi szlachetnymi braćmi. Chwyt poniżej pasa. To przerażające. Użył jutsu przywołania. Kim są ci dwaj? Przygotujcie się. Pierwszy Lordzie Hokage i drugi Lordzie Hokage. Huh? Co? To prawda. Ten z czarnymi włosami to pierwszy hokage, a obok niego stoi drugi. Byli uważani za największych shinobi wioski ukrytej w liściach. To oni ją zbudowali. Jutsu przywołania. Wygląda na to, że użyto zakazanej techniki ożywienia. Po co? Starutowi powiedz zatem, czy drzucu przywołania oznacza, że musimy walczyć przeciwko tobie? Wystarczy tego gadania. Pora zacząć przedstawienie. Widzę, że wojny są nam pisane. <śmiech> czy to nie wspaniałe? Nic dobrego z tego nie wyniknie. Zakłóciłeś spokój umarłych manipulując czasem. Rozumiem. Dzięki za wyjaśnienia. I Sasuke chce to naprawić. Tędy! Dobra! Dobra.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 Tadeusz Borowski, Modest Ruciński, January Brunow, Joanna Pach, Brygida Turowska i inni. A! Ci ninja są bardzo szybcy! W końcu nas złapią i będzie po nas! Więc proponuję przygotować na nich zasadzkę! No i po co? I tak nie mamy z nimi szans! Przestań zrzędzić! Musimy coś zrobić! Możemy zrobić tylko jedno! W następnym odcinku Obivok wzywa do boju! Koniec leniuchowania! Przyznaję, to nie w moim stylu, ale nie mamy wyboru.